Okej. Okay. Cześć wam. Ja mam na imię Ania, jestem alkoholikiem, albo jestem alkoholikiem, mam na imię Ania. E, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, przemiło e, powiedzieć coś, bo e, siedzę w szybiurku, mam przed sobą medal. E, 7 lat. E, wczoraj świętowaliśmy na pierwszej polskojęzycznej grupie w Londynie, w Boboli. E, Właśnie moją siódmą rocznicę, dwa tygodnie temu minęło mi 7 lat, odkąd jestem e, czysta, nie napiłam się, nie sięgnęłam po alkohol a przez ten czas i nigdy w życiu, e, gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, że ja nie będę piła to przez tyle czasu, to ja bym w to nigdy nie uwierzyłam, bym powiedziała, że ta osoba po prostu uderzyła się, puknęła się w czoło i <śmiech> jeszcze chyba jest szalona. Jak w ogóle do tego doszło? Jak to się stało? No to, właśnie, no to właśnie przez dzięki informacji publicznej, powiem tylko tak pokrótce, dzięki informacji publicznej trafiłam do Wspólnoty AA, znalazłam ogłoszenie w polskiej gazecie, zadzwoniłam do Piku, i tak zostałam skierowana na pierwszy swój meeting. I ten pierwszy mój meeting był momentem zwrotnym w moim życiu, bo od tego pierwszego meetingu moje życie zaczęło się zupełnie zmieniać w całkowicie innym kierunku i z czasem od tego właśnie momentu, od 21 lutego 2015 roku, Bóg zaczął powoli wyciągać mnie z tej nędzy, w której trwałam, z tych relacji toksycznych, w których tkwiłam, bo wtedy mój, mój związek się rozpadł w jednym momencie, mój facet zjechał do Polski, ja zostałam z kluczami w ręku, musiałam zdać mieszkanie i z, z, pięknej, z pięknego latu przeprowadzić się na, na box room u, u polskich Rumunów i zmienić pracę, bo byłam też bez pracy, straciłam pracę przez to, że dzwoniłam ciągle na chorobowe, że jestem chora tak naprawdę. Te moje kace były coraz cięższe i fizycznie ja nie dawałam rady z łóżka wstać iść do pracy i po prostu dzwoniłam i kłamałam, że tam zatrułam się grzybami czy cokolwiek i po prostu mnie wyrzucili z pracy, pieniądze mi się skończyło oszczędności tak samo, czyli wszystko w jednym momencie jakby świat, który sobie latami tworzyłam i wierzyłam, że ja wszystko kontroluję, że ja jestem panem mojego życia, i, i wszystko po prostu tutaj się dzieje pod moim okiem i idzie w dobrym kierunku. Wszystko runęło, wszystko runęło w jednym momencie, z dnia na dzień tak naprawdę w tamtym momencie i no i niestety no, dostałam ten kubeł zimnej wody na głowę, bo to przed czym najbardziej uciekałam, czyli mój problem z alkoholem, po prostu mnie dogonił i mnie przycisnął do ściany, nie? Bo te sygnały już były u mnie wcześniej Moi przyjaciele, moja przyjaciółka mi zwracała na to uwagę. Znajomi, że y, y, ja dużo tego alkoholu wypijam, o wiele więcej niż inni. Y, film mi się urywa, chodzę gdzieś po nocach, nie wiadomo. No robię takie rzeczy, których na pewno po trzeźwemu ja bym nie zrobiła ani nie powiedziała, nie? A, a, potem, a potem po prostu to budzenie się na drugi dzień z takim kacem moralnym i ten lęk niesamowity, nie? Przed, przed tym co zaraz usłyszę, zaraz ktoś mi powie, co ja nawet wyprawiałam, nie? I no to było, dla mnie to było piekło, nie? Dla mnie to było po prostu piekło, ja się strasznie męczyłam i pod koniec to już miałam po prostu myśli samobójcze. Myślałam, jak to się rzucić pod pociąg, bo ja już wiedziałam, że ani z alkoholem nie mogę żyć, ani bez alkoholu. I ja wiedziałam, że jak mój facet zjedzie do Polski, no to jak ja pójdę w cuk, to już po prostu nic mnie nie zatrzyma, nie? I ja to czułam po prostu wewnętrznie, nie? Że to jest mój koniec. Ja nie chciałam dalej tak żyć, ale nie widziałam żadnego ratunku. No i wtedy właśnie pojawiła się ta ulotka, trafiłam do wspólnoty. E, także no, byłam w takim momencie e, depresji totalnej, depresji po prostu totalnej, nie? E, e, I tam usłyszałam właśnie, e, że, żeby chodzić na mityngi, żeby wracać. Na pierwszym mityngu mi powiedzieli, e, wracaj, wracaj na mityng, nie? Ja to po prostu robię od pierwszego mityngu, ja nic nie robię, tylko wracam cały czas na ten mityng. Um, i za dwa tygodnie poprosiłam też drugą kobietę o to, aby mnie przeprowadziła przez program 12 kroków, nie wiedziałam co to jest, o co chodzi, po prostu jako dla nowo przybyłej osoby te wszystkie informacje, to dla mnie były nie do ogarnięcia nie wiedziałam co z czym jak i jak się nazywam, tylko jedno wiedziałam, że mam chodzić po prostu na te meetingi. nie, nie myśleć tylko chodzić na te mityngi tak robiłam automatycznie po prostu tam. Tą... I poprosiłam o sponsorowanie, i moja gotowość na tamten moment była taka, że gdyby ta sponsorka mi powiedziała Ania, weź wejdź na ósme piętro i skocz, to ja bym weszła, ja bym skoczyła, nie? Bo ja, ja miałam taką desperację, że ja nie chcę tak żyć, że ja nie chcę skończyć w rynsztoku, tak jak mi mój szwagier w Polsce jeszcze jak mieszkałam, po prostu cały czas mi tak straszył, nie? Że no ty skończysz w rynsztoku, bo każdy alkoholik kończy w rynsztoku, to jest twoja przyszłość, po prostu koniec, nie? Już, już taki krzyżyk na, na, na mnie postawili, nie? Że ze mnie to już nic po prostu nie ma prawa być, bo ja się staczam i idę tylko w dół, nie? Um. I to moje życie się właśnie odmieniło, kiedy trafiłam do wspólnoty, przestałam pić i ludzie przychodzili i mówili, tydzień nie piję, dwa tygodnie nie piję, siedem miesięcy nie piję, a ja po prostu byłam w szoku. Jak można tyle czasu nie pić? Jak można żyć i w ogóle nie pić? Bo mi się wydawało, że bez picia to po prostu nie jest życie, to jest jakaś męczarnia, bo mój problem, ten alkohol był na sam końcu, mój problem, czy ja byłam z alkoholem, czy ja byłam bez alkoholu. To mój problem był ten sam. Ja zupełnie nie potrafiłam radzić sobie w życiu. Ja zupełnie nie potrafiłam radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi. Ja byłam pełna uraz. Miałam urazy z dzieciństwa, które po 20 lat nosiłam po prostu ze sobą wszędzie, które zapijałam. Użalałam się nad sobą ciągle, nie, nie potrafiłam przebaczyć innym ludziom, ciągle wracałam do tego, że wchodziłam w tę rolę ofiary, jak to mi inni ludzie pokrzywdzili. Ja nie mogłam z tego wyjść, ciągle się kręciłam po prostu w kółko i nakładałam te maski na twarz, jak szłam do pracy to po prostu udawałam, że wszystko jest super, wypryskałam się z szanelką, wiecie, zrobiłam sobie makijaż, włosy i ja tu jestem w ogóle laska, ja wszystko wiem i w ogóle kontroluję, a w środku po prostu przychodziłam do domu i wyłam do poduszki i, i po prostu to była tragedia i, ma, i masakra, co ja wtedy przychodziłam, co się działo we mnie wspomnienia, no tak jak mówię, te wszystkie urazy, ja nie miałam rozwiązania żadnego na to, nie? Jedyne, co powiedziałam co to iść się napić, żeby chociaż na chwilę to ulgę poczuć I, i to coraz było częstsze, coraz częstsze i coraz tego było więcej i w końcu to po prostu alkohol zaczął kierować, panować nad moim życiem. Jak poprosiłam o sponsorowanie, no to mi sponsorka moja powiedziała, że już ten pierwszy krok postawiłam no i właśnie o tym, o tym drugim kroku. Ja powiem tylko krótce, że moja pierwsza sponsorka Możliwe, bo przecież o, ktoś do mnie pisze, że mnie nie słychać. Czy słychać mnie? Aha. Aha dobrze. Dzięki, dzięki. Sorry. Nie wiem, czy może on problem z zasięgiem tu. Mam nową, nową to sieć tą, że tak dlatego jest problem z tym. Sorry, przepraszam was za to. No, to moja sponsorka pierwsza odeszła od Wspólnoty, także samoistnie, jakby zostałam bez sponsorki i powiem Wam, że to po prostu nie szło. U mnie to nie funkcjonowało. Ja zaczęłam się sama sponsorować. Znowu nabrałam, zaczęłam tak na kawę chodzić, bardzo dużo towarzystwo z ludźmi ze wspólnoty, czyli za moment nabrałam uraz, ktoś tam coś powiedział, ja za moment. Już nie chciałam się kontaktować z nikim. To sobie pomyślałam, ja nie chcę mieć nic wspólnego z takimi ludźmi w ogóle, oni mi tu, tyłek obrabiają i ten. I na 5 miesięcy się odcięłam zupełnie. Nie odbierałam telefonów, nie chodziłam na mitingi. Po prostu wydawało mi się, że tak. Przyszłam, wzięłam, co mi było potrzebne, zrobiłam te 12 kroków, dziękuję, do widzenia. Ja już sobie poradzę, tak? Już, już się nachodziłam na meetingi, mam ważniejsze sprawy, tak? Muszę się zająć teraz ja swoim życiem nie? I to tak wyglądało u mnie. No i pięć miesięcy minęło i ja siedziałam na sofie z kotcem nakrytym na głowę i sobie myślałam, że wszystko jest do bani, że wszystko jest nie tak w moim życiu, że to jest bez sensu, po co ja zrobiłam te kroki, ja znowu jestem nieszczęśliwa, czemu się tak źle czuję, oszukali mnie, tak, w ogóle mi te kroki nie pomogły i cała ta wirówka i tak dalej i w końcu ta wirówka się zatrzymała na takiej myśli, a pierdolnie, dzielę to, idę, idę się napić, idę do sklepu. I dosłownie ja już byłam w drodze, nakładałam buty i to była strasznie dla mnie ciężka droga, ale zamiast w lewo do sklepu skręciłam w prawo, wzięłam autobus, pojechałam na meeting najbliższy i po prostu z, z takim podkulonym ogonem wróciłam na tą moją grupę domową i tam po prostu powiedziałam, że, że no, no porażka, nie dałam rady, tak, nie dałam rady. Myślałam, że takie jestem chojrak tak sobie poradzę, no nie dałam rady, nie? No i jak, co było rozwiązaniem? No wrócić na sugestie, robić program, poprosiłam drugi raz drugą kobietę o sponsorowanie, która mi przeprowadziła 12 kroków i tak samo 12 tradycji, no i wszystko było fajnie, elegancko. Do momentu, jak zaczęła się pandemia, ja już miałam wtedy 5 lat trzeźwości i czułam się taka pewna siebie, nie? że a już miałam służbę mandatariusza, mam służbę prowadzącej online, no to ja już wszystko wiem, a w ogóle ta moja siła wyższa to już taka jest niemodna, może bym się zmieniła to siłę wyższą na inną, mnie, Zaczęłam kombinować tak, że ja chcę inną siłę wyższą mieć. No i tak ten kontakt mój zaczął się poluźniać przestałam się modlić, robić sugestie i po prostu znalazłam się w hazardzie nie wiadomo kiedy no i grałam na pieniądze no to jest takie uzależnienie po prostu od ryzyka, też takie to zahacza o, o uzależnienie od silnych emocji i czyli zamiast ja pić, no to ja po prostu się karmiłam tymi emocjami, nie to mi dawało to taką, taką ulgę i ten haj, po prostu byłam na takim haju nie a no już jak te wszystkie pieniądze przegrałam i byłam taka już całkiem zrozpaczona i nie wiedziałam, o co chodzi. Taka już de depresyjna myśli znowu, że no jak to tak może być przecież, nie? A no i usłyszałam spikarkę jednej, jednej właśnie osoby ze wspólnoty, która powiedziała właśnie coś, co bardzo utkwiło w moim sercu. No i zawsze się wzruszam, jak po prostu o tym myślę, że ja mam jeden problem i tym problemem jest brak siły duchowej i mam jedno rozwiązanie, którym jest świadomy kontakt z Bogiem. I to po prostu tak mi trafiło w samo serce, w samo sedno tego wszystkiego, gdzie ja byłam, bo pracując w szpitalu, po prostu ja już jechałam windą i płakałam, nie? I byłam totalnie rozwalona, rozbita, nie? Emocjonalnie. Do niczego się nie nadawałam, nie? I poprosiłam to kobietę trzeci raz o sponsorowanie. Eee... I właśnie... Tak jak wcześniej te pierwsze trzy kroki miałam czytane i to tak miałam wrażenie. Ja to tak odebrałam, że to bardzo szybko było tak po łebkach. Raz, dwa, trzy już następne. Dawaj, bo ta czwórka jest najważniejsza. A tutaj po prostu znalazłam taką sponsorkę, która naprawdę dużo czasu mi poświęciła. Czytała, tłumaczyła mi wszystko dokładnie, o co w tym chodzi. Właśnie tym się chciałam z wami podzielić właśnie o tym kroku drugim. No, ja pięć lat dojrzewałam do tego. Po prostu mi to zajęło tyle czasu. Ja potrzebowałam pięć lat czekać, żeby dokładnie zrozumieć, o co chodzi w kroku drugim. Bo dla mnie ten krok był ukryty. On, on był taki pomijany i ja nie zwracałam na ten krok uwagi. Mi się wydawało, że pierwszy krok jest najważniejszy. Czwarty, piąty zadośćuczynienie no i, i sponsorowanie. To takie myślałam, że to było takie najważniejsze dla mnie. No właśnie po pięć, pięć lat czekałam, żeby to zobaczyć, że u mnie ten krok drugi tak naprawdę leżał. Po prostu ten krok drugi tak naprawdę leżał, nie? Że ja nie wierzyłam, że siła większa ode mnie może mi przywrócić zdrowy rozsądek. Ja mimo tego, że tą wielką księgę czytałam i miałam dwie sponsorki wcześniej, to ja cały czas wracałam do tego, że ja kontroluję moje życie, nie? Że ja nie ufam Bogu wcale. Ja nie ufam, że On ma dla mnie rozwiązanie, że ja chcę znowu kierować. Mi się wydaje, że moje rozwiązanie jest lepsze, że są takie momenty i takie urazy, że jestem tak zaślepiona tymi urazami, że ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Bóg może mi przywrócić zdrowy rozsądek albo inaczej poczytalność. Bo jak ja mam urazy, to jestem niepoczytalna. Ja nie jestem w stanie normalnie myśleć, mówić, funkcjonować. Nie? Po prostu te urazy, te emocje kontrolują wtedy moje życie. No i pytanie drugiego kroku właśnie. Gdzie jest Bóg? Nie? Czy ja chcę być dzisiaj wolna? Ja nie mówię tutaj o takiej wolności, że ograniczonej tylko do alkoholu, bo ja dzisiaj nie mam takiej już obsesji, bo Bóg mnie uwolnił. Jak, jak postawiłam krok pierwszy, to mnie naprawdę uwolnił z obsesji fizycznej, z obsesji umysłowej. Wiem, że mam alergię jestem nieprzystosowana, Bóg mnie od tego uwolnił, ale ja potrzebowałam iść ten drugi krok zrobić, nie? Czyli iść dalej, nie? I to była właśnie ta, ta wiara, że i mi sponsorka to powiedziała, to nie jest to, że ja muszę wierzyć, to jest to, czy ja jestem zdolna, czy ja mam to chęć uwierzyć, nie? I że to jest proces, że to nie musi się stać tak pstryk na, na po prostu w tym momencie, że to nie będzie tak, że nagle ja uwierzę i będzie Disneyland, fajerwerki w ogóle i tu wszyscy będą klaskać. Nie, no to moje przebudzenie duchowe u to jest takie właśnie w życiu codziennym, zwykłym, zwyczajnym, gdzie w pracy na przykład ktoś coś do mnie powie ja nie odpyskuję od razu, bo jestem złośliwa, mam taki charakter, nie? Tylko po prostu zamknę buzię, wezmę trzy głębokie oddechy i powiem Boże, weź ty coś zrób, weź ty się tym zajmij. Nie, nie chcę po prostu, że ja robię to decyzję, że ja nie chcę być dzisiaj szalona. Ja nie chcę, żeby moje wady kierowały moim życiem. Nie chcę być złośliwa do innych ludzi, a nawet jeżeli zdarzy mi się, że jestem, to mam od tego kroki właśnie, żeby robić później zadośćuczynienie. na przykład, nie? A... Ale to jest właśnie moja niepoczytalność. Ja jestem niepoczytalna, a drugi krok daje mi to, że jestem właśnie wolna. Czy od alkoholu, od emocji, od pieniędzy, od pracoholizmu. Ja mogę we wszystko tak naprawdę wejść, bo taki jest mój charakter i taka, taka jest moja natura, że jak ja w coś... Coś po prostu wchodzę, to klapki na oczy jak koni po prostu przed siebie. Nie? Że to musi być tak samo, jak piłam, to było to samo. Nie, ja ile miałam w domu, to po prostu tyle wypiłam do końca. Tam nie mogło nic zostać. I tak samo, i tak samo po prostu, jak coś z inne rzeczy wchodzę, to jest po prostu to samo. To jest właśnie ta istota mojej choroby. Ja dzisiaj to wiem, dzisiaj to rozumiem, dzisiaj to akceptuję i proszę Boga, wiem, że ja nie mam tej siły duchowej sama z siebie, ja nie jestem w stanie jej sobie naprodukować nie jestem w stanie jej kupić, nie jestem w stanie sobie nie wiem, wyczarować, po prostu jej nie mam nie? to jest właśnie to, na tym moja choroba polega, że ja tej siły duchowej nie mam i czasem nawet o tym nie wiem nie? czasem nawet o tym nie wiem i muszę prosić wtedy Boga, nie? żeby Bóg mi tą siłę duchową dał, bo ja jej sama, sama nie potrafię stworzyć. No i właśnie skąd ma to wiedzieć. Jeżeli postawiłam krok pierwszy, no to właśnie krok drugi, to daje mi to nadzieję. To nadzieję znalazłam na mityngach, chodząc systematycznie na mityngi, słuchając doświadczenia innych alkoholików. To mi dawało właśnie bardzo dużo nadziei. Nie? Jak nie miałam właśnie tych sił. I potrzebowałam zostawić moje stare przekonania, bo mi się wcale to nie podobało, jak ktoś mówił o Bogu, o katolickim, o Kościele, nie? To takie niedobrze mi to brzmiało. Ale tutaj pisze, że siła wyższa. I też musiałam po prostu prosić, żeby była zdolna uwierzyć, po prostu otworzyć swój umysł, żebym się nie, nie kierowała tymi właśnie moimi przekonaniami, że Kościół, że coś tam, że religia, tylko po prostu otworzyć, otworzyć swój swój umysł, nie? No, i to jest właśnie ta odległość między drugim a ósmym krokiem, nie? Że, że ja, żeby poczuć się lepiej, no to właśnie to, to, to jest ta praca od drugiego do ósmego kroku, nie? Ech, no właśnie. To jest cały czas proces i to nie jest w sumie tak, że przyszłam, wiecie, do, do wspólnoty za pierwszym razem, i już wszystko, wow, jest super. Mam ten charakter, jaki mam, mam te wady, jakie mam i mam narzędzia, żeby po prostu z nich korzystać. I Ja każdego dnia mam te 24 godziny i ja mogę tego po prostu wyboru dokonać. Czy ja dzisiaj chcę poprosić moją siłę wyższą, żeby mi pomogła, czy ja ją dzisiaj rano zapraszam tak, żeby ten dzień, żeby ta siła wyższa pokierowała moim myśleniem, czy ja znowu chcę po prostu Liczyć, liczyć tylko i wyłącznie na siebie, nie? I tu muszę zmienić tą koncepcję Boga, nie? Po zrobieniu kroków powiem wam, że ta koncepcja Boga się zmieniła umienia, bo jak przyszłam do wspólnoty, to całkiem inaczej myślałam na temat siły wyższej, a po zrobieniu kroków całkiem inaczej myślę na temat siły wyższej i, i wiem, że te kroki są dla mnie niezbędne, żebym ja zdrowiała, żebym ja była żebym funkcjonowała w relacjach, w społeczeństwie, żebym była użyteczna, pożyteczna dla drugiego człowieka. Jedyną przeszkodą dla mnie w kroku drugim są właśnie te moje uprzedzenia tylko i wyłącznie, nie? No, ale myślę, że na tym skończę, bo już mój czas się skończył. Także dziękuję Wam bardzo. Dzięki.